Słowa nie znajdowały pokrycia w rzeczywistości. To nie prawda, prawda, tajna historia Polski. Gość w studiu profesor Roman. Becker z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, a rozmawiać dziś będziemy na temat rosyjskich stereotypów myślenia o Polakach. Skąd się wzięły, czy się zmieniły, czy są równoważne z naszymi stereotypami myślenia o Rosjanach, a właściwie takim nieśmiało proponowanym panu profesorowi moim celem byłaby próba stwierdzenia, czy też przypuszczenia, czy my się kiedykolwiek dogadamy. Witam serdecznie najlepiej, się dogadywaliśmy w latach 60 i to dotyczyło głównie elit kulturalnych. Słynni 60-tniki. 60 czyli ci poodwiliżowcy z czasów Chruszczowa, a z drugiej strony rzeczywiście ludzie, którzy mieli bardzo dużą swobodę, twórczości artystycznej czy literackiej czy naukowej. Natomiast w tej chwili sytuacja niesłychanie się skomplikowała, jako że Rosjanie już nie potrzebują Polaków jako pewnego swoistego pomostu w stronę zachodu. Okno na, na, na świat tak, no bo Okno ma ją już bardzo szeroko otwarte. Literatura zachodnia napływa bez przerwy. Telewizja, radio, a przede wszystkim internet zapewniają im to już bez jakiegokolwiek udziału Polaków. W tym internecie jak się zajrzy na te sajty rosyjskie, jak się wstuka w wyszukiwarkę i jakikolwiek hasło, które miałoby w sobie słowo Polacy, to parę tysięcy wypowiedzi można znaleźć, z których większość jest bardzo na mnie przyjazna, a w internecie jednak, zwłaszcza, że to społeczeństwo rosyjskie jest starym społeczeństwem, to są starzy, bo młodzi między innymi wyjeżdżają, to ta młodzież Uważa, że my jesteśmy zderajcy, my jesteśmy fałszywi, my jesteśmy niewdzięcznicy, bośmy im wbili nóż w plecy niejednokrotnie, a solidarnością po raz ostatni I jeszcze się domagamy jakichś rekompensat moralnych za jakieś zupełnie idiotyczne sprawy, które nie mają żadnego znaczenia i tak dalej, i tak dalej. I skąd ta niechęć w tych młodych? Bo przecież młodzież powinna choćby z powodu buntu pokoleniowego powiedzieć, aha, rodzice plują na Polaku to ja się będę z nimi przyjaźnił. Z internetu w Rosji rzeczywiście korzystają w największym stopniu ludzie dobrze wykształceni, oczywiście głównie młodzi, ale trzeba pamiętać o jednej podstawowej rzeczy. Nawet te kilka tysięcy wpisów internetowych jeszcze nie świadczy o rzeczywistej skali zainteresowania się Polską. Bo Polska, jak popatrzysz na mapę nie od naszej europejskiej <grym strony, <grym tylko no od okay. strony globu ziemskiego, jest takim mało znaczącym fragmencikiem przylepionym do Rosji i to w drobnym jej kawałku. Inaczej mówiąc, Rosja interesuje się przede wszystkim Stanami Zjednoczonymi, Niemcami, to to wielkimi, wielkimi mm. mocarstwami, a tymi malutkimi w ogóle się nie interesuje, czy w Polsce jest jakiekolwiek zainteresowanie Słowenią albo Wenezuelą, czy Kolumbią? No, czy my możemy cośkolwiek o tym powiedzieć? Proszę to sobie wyobrazić, tą Dobra, skalę skala. proporcji mm -hmm. i skalę odległości. I już mniej więcej wiadomo, że ci, którzy mieszkają w Kaliningradzie, oczywiście Polską się interesują, bo muszą, ale ci z Władywostoku, Mogą nawet nie wiedzieć, że taki kraj jak Polska istnieje. Robiliśmy w takim bardzo dużym zespole badania nad elitami, tymi przyszłymi rosyjskimi, właśnie w Kaliningradzie, w Moskwie i w Petersburgu i okazało się, że studenci humanistycznych kierunków, najlepszych uczelni, którzy powinni wiedzieć, co się dzieje z Polską i co tutaj jest, wykazywali no, taką elementarną znajomość, no bo przecież humaniści, ale to nie oznacza, że wiedzieli dosyć dużo, wiedzieli tylko elementarne rzeczy i znali tylko takie podstawowe nazwiska, głównie artystów, aktorów, piosenkarek czy z literatów Chmielewską i Zabkowskiego, bo u nich bardzo tak. dużo tego to miejsce pozdrowienia. Mhm. Wszystko inne było dla nich po prostu mało ważne albo w ogóle tego nie znali. Co to oznacza? Że Polska jest tylko jednym z wielu rozmaitych krajów otaczających Rosję i tak należy Polskę w Rosji traktować. To znaczy ten kolos patrzy ponad tymi małymi krajkami tak i widzi daleko, widzi przenikliwie i chodzi mu właśnie o to, żeby zdobyć jednak mało szacunek, dominację nad tymi dużymi, a po drodze te małe, jak się rozdepcze, to trudno. Jeżeli patrzy się na jakiekolwiek przykłady z innych krajów, to raczej z tych najsilniejszych, największych, a więc na przykład ordynacja wyborcza została zaczerpnięta z systemu wyborczego do Bundestagu niemieckiego i Rosjanie nawet nie wiedzą o tym, że ich PKB oparty na ropie naftowej jest tylko dwukrotnie wyższy od PKB polskiego, niezależnie od liczby ludności. Natomiast co do stereotypów tych negatywnych i pozytywnych. Oczywiście trzeba pamiętać, że w zależności od pokolenia mamy do czynienia z różnie motywowanymi stereotypami. Dla starszego pokolenia Polska jest tym starym przyjacielem z krajem obozu socjalistycznego, który teraz nie jest przyjacielem. Jeżeli tak, no to przyjaciel, który przeszedł do obozu wroga, a więc do NATO, Musi być zdrajcą. Dla młodego pokolenia, o ile w ogóle dostrzegają Polskę, dla tego, który przeżyło jakoś tam, weszło w życie dorosłe, powiedzmy w czasach pierestrojki i później, Polska jest krajem takim samym jak i wszystkie inne kraje zachodniej Europy, no bo już nie mają tego bagażu, powiedzmy, nie, nie, nie, radzieckiego, tego. nie mogą pamiętać. Ale to wcale nie oznacza, że muszą traktować Polskę pozytywnie. No bo co zrobiła Polska? No brzydkie rzeczy. Spowodowała, że Ukraina wyszła z naszej rosyjskiej strefy wpływów, bo Polacy pomagali pomarańczowej rewolucji. Dalej Polacy robią różne dziwne rzeczy Białorusi, a dokładnie Łukaszence, ale tego już w Rosji nie rozróżniają i tym samym jest dla nas też brzydka. Jeżeli ktoś jest dla nas brzydki, no to no znaczy, że jest Jeszcze odznaczają się tą jezuicką wiarą katolicką. I wzymi. do tego dochodzi stereotyp. jeszcze stereotyp Polaka-katolika i w dużej części jest to uwarunkowane tą bezpośrednią stycznością po kontrreformacji między Rosją a Rzeczpospolitą szlachecką, ale też jest zwiększony oddziaływaniem kościoła katolickiego w Rosji, który przecież w dużej części jest złożony z duchownych polskich katolickich. To prozelityzm jest traktowany dosyć negatywnie, bardzo negatywnie, tak, no bo, bo święta ziemia mm, rosyjska nie tak, powinna jedna, że znosić innych tak. Tym samym te bardzo takie negatywne Stereotypy, niezależnie od swojego uzasadnienia, muszą przeważać nad stereotypami pozytywnymi. Te pozytywne dotyczą głównie twórczości literackiej, artystycznej i muzyki. Muzyki, muzyki która jest jakby ponad podziały językowe i mentalne. Chopin nie zawsze utożsamiane z Polską z powodu nazwiska, czy piosenkarki, literaci, Stanisław Lem na przykład, to są ci, którzy są powszechnie kojarzeni w Rosji, ale to wcale nie oznacza, że mamy tutaj do czynienia z taką świadomością i chęcią zbliżenia się do Polski, raczej jest to po prostu element światowego dziedzictwa, tak samo jak i wiele innych nazwisk, które się zna. Ważniejsze. Wydaje się pytanie bardzo ciekawe, które sami postawiliśmy wtedy, kiedy badaliśmy te stereotypy przyszłych elit intelektualnych rosyjskich. Jaki jest poziom zmienności? Znaczy czy chodzi o elastyczność, czy te stereotypy myślono, można zmienić? czy one mogą się dać wymienić na coś innego? Okazało się, że tak. No to jest to, takie badanie stopnia otwartości, gotowości do gotowości przyjęcia na czegoś, wymianę, tak, tak. Co, co, co wydawałoby się jest przerośnięte do człowieka, a jednak, jednak nie jest. Okazało się, że tak z prostego powodu. Te stereotypy są słabo zakorzenione w świadomości, no bo są na niskim poziomie hierarchii. One wcale nie są najważniejsze, bo Polska też nie jest najważniejsza. Następnie środki masowego przekazu Podręczniki historii, czy porządek książki historii, czy wiele rozmaitych innych źródeł wcale nie dają jednoznacznego obrazu Polski. Jeżeli przeciętny Polak spotyka się z obrazem Rosji, to on jest całkowicie jednoznaczny i prawie każdy Polak wie, co to jest Katyn i kto to zrobił. Natomiast w Rosji nie ma takiego jednolitego przekazu, a mi nie chodzi tylko o katyn. Mi chodzi w ogóle o obraz, wizerunek Polski. On jest taki bardzo zróżnicowany, pokawałkowany. I to może pójść zarówno w kierunku negatywnym, jak i pozytywnym. To zależy od tych dosyć silnych, impulsów faktograficznych, które docierają do człowieka. To mhm. tak jak w tłumie widzimy, co ruszy jakąś tam osobę i możemy mówić, myśleć o niej pozytywnie albo negatywnie. To zależy, z której strony ją zobaczymy mhm. dane. w jakim dnia. momencie. Bo nam generalnie na tym nie zależy. To jest ktoś, jeden z wielu w tym tłumie. Nie musimy nawet wyciągać wniosków z tej oceny. Po prostu jest to spojrzenie i takie stwierdzenie faktu. O, to ten. Taki, a ten taki, Panie profesorze, ale czy ja się mylę, czy najważniejsze w takim razie, bo chodzi o tę kwestię postawioną na początku, czyli czy można zmienić obecny status quo na jakiś korzystniejszy dla obu stron, No bo zawsze zbliżenie jest korzystniejsze od odwrócenia się plecami, w związku z tym, czy zakładając, że porozumienia trzeba szukać na poziomie ludzi, nie na poziomie władzy, nie na poziomie idei, na poziomie ludzi, którzy powinni zacząć rozmawiać ze sobą w sferze takich właśnie rzeczy, które mogą zbliżyć, czyli kultury, zainteresowań między resortowych, powiedzmy, nie no, wiem. Nie, to. nie wiem, żeby, to, się jest, żeby się zaprzyjaźnili ze sobą. To, co jest najskuteczniejsze przy kontaktach z innymi narodami, to spotkania młodzieżowe. Właśnie o tym, to, że, to, żeby się zaprzyjaźnili bajkę rzeczywiście, co to, na Hondach jeżdżą, żeby się zaprzyjaźnili. Ale to, to, to jest mało możliwe, jako że wizy do strefy szengeńskiej dużo kosztują. Ale taka elementarna wymiana młodzieżowa, mm -hmm. głównie z młodzieżą dużych miast rosyjskich, tam, gdzie później rekrutują się ludzie, którzy naprawdę znajmą wyższe miejsca w hierarchii społecznej. No tak, pójdą na Jest takim elementarnym obowiązkiem polskiej dyplomacji. Wcale nie zmuszanie wszystkich kin w całej Rosji do wyświetlania Katynia, Wajdy. A słyszał pan, że tłumy waliły na te pokazy? W Moskwie. W Moskwie, oczywiście, że tak, może jeszcze w dwóch jest pozostałych miastach dużych. Natomiast wszędzie indziej może to się w ogóle nie udać. Nie oczywiście jest niesłychanie ważne poruszanie tego problemu, ale trzeba pamiętać też o tym, że Rosjanie naprawdę nie chcą już w tej chwili myśleć, mówić o zbrodniach stalinowskich. Oni mają stosunek do przeszłości mniej więcej taki, jak mają w tej chwili Niemcy wobec swoich własnych dziejów z czasów II wojny światowej. Czyli Niechce. stosunek wyparcia psychicznego, tak. po prostu klapka opada i to co za nią nas nie interesuje i patrzymy do przodu. O wiele ważniejsze jest nawiązywanie codziennych normalnych kontaktów między ludźmi mniej więcej w tym samym wieku, ludźmi młodymi. Nie ma szans na to, żeby nastąpiła emigracja ekonomiczna z Rosji do Polski. To jest jednak inny poziom rozwoju ekonomicznego, ale przypomnę, że wtedy, kiedy Ukraińcy setkami, czasami tysięcy, przebywali co roku w Polsce, to stereotyp Polski był zupełnie inny niż ten, który wytworzył się po II wojnie światowej. Stereotyp Polski to był kraj z suto zastawionymi stołami. Taki obowiązuje do tej pory na Ukrainie. Jeżeli my pokażemy młodym ludziom, którzy później zajmą wysokie miejsca w hierarchii społecznej z Rosji, jak się żyje w byłym kraju socjalistycznym i jak to wszystko funkcjonuje, to będzie jedno z najważniejszych kroków umożliwiających takie powolne przemienianie stereotypów w kierunku pozytywnym. Tak jak właśnie założyłam nieśmiało, że, że na poziomie ludzi, wspólnych zainteresowań i uzmysłowienia, że, że więcej ich łączy niż dzieli. Przede wszystkim akceptacji kultury zachodniej. Jak ja jestem w Moskwie i pytam się po rosyjsku, to natychmiast młodzi ludzie chcą ze mną rozmawiać po angielsku. Wyczują, po akcencie, że nie jest oni Rosjaninem. widzą z daleka, zawsze e, rozpoznają i, Tym samym, teraz już jest to trochę trudniejsze. Tym samym oni chcą się pokazać jako ludzie światowi. To niewątpliwe. Ale panie profesorze, ja kiedyś obserwowałam taką bardzo poważną i bardzo dramatyczną w tym przebiegu debatę prowadzoną przez byłego ministra kultury Michaila Szwytkoja, który zresztą jest wielkim orędownikiem sprawy polskiej Wszystkich aspektach, niewielu jest takich w Rosji, jest jeszcze Nikolaj Svanidze, taki publicysta i historyk, Eduard Radziński, też historyk i pisarz, a poza tym to właściwie jakoś trudno. I ten właśnie Michał Uszwydkoj zadał taki temat do rozważań, czy nam jest potrzebna prawda, nam Rosjanom. I po godzinnej wymianie bardzo gorących i emocjonalnych opinii, Konkluzja pewnego starego profesora, bodaj socjologii, która była zbiorcza wobec tych przeważających opinii, brzmiała Prawda niesie ze sobą nieszczęścia, prawda boli, prawda może zabić, prawda nie jest nam potrzebna. I w związku z tym Rosjanie mówią, przeszłość jest nieprzewidywalna. Trzeba nad tym pracować, żeby to zmienić. Ja uważam, że jeżeli będziemy utrzymywali normalne, takie międzyludzkie kontakty, niekoniecznie bezpośrednio, chociażby przez internet, jeżeli będziemy nawzajem próbowali się rozumieć, i to na poziomie racjonalnym, nieemocjonalnym, z jednej i z drugiej strony, nie mówię tu tylko o Rosjanach, sądzę, że możliwe jest takie powolne, wieloletnie przezwyciężanie negatywnych stereotypów. Takie rozjaśnianie się malowideł w odróżnieniu od poprzedniego ich ciemnienia. Tak, panie profesorze, oczywiście, to znaczy ja jeszcze bym dorzuciła, nawet nie chodzi o to, żeby pod wywieżką, uwaga, tu będziemy próbowali znaleźć porozumienie i wspólny język, tylko en passant, to znaczy zainteresowani jesteśmy czymś tam, a więc zbieramy się z powodu tego czegoś, a przy okazji widzimy, że ta druga strona no nie ma wampirzych kłów ociekających krwią, nie ma noża w rękawie schowanego. Mówi tak samo, lubi blondynki na przykład albo brunetów albo wisiel I to właśnie niejako odziera z tej negatywnej otoczki siebie nawzajem, prawda? Na całe szczęście generalnie Polacy rozróżniają Rosjan od cesarstwa, państwa bolszewickiego czy autorytaryzmu współczesnego w Rosji. A Rosjanie są niezależnie od polskich stereotypów ludźmi mądrymi, rozsądnymi i potrafiącymi dbać o swoje własne interesy. To znaczy, że w interesie i ich i nas jest jednak właśnie podawanie sobie tam, gdzie się tylko da podawanie sobie ręki. Mam nadzieję, że to nie będzie tylko przywilej dyplomatów jeszcze się spotkamy, bo temat relacji polsko-rosyjskich jest niezgłębiony i jakoś rzadko się go zgłębia niestety, co stwierdzam z ubolewaniem. To znaczy na razie cały czas bardzo chcemy, żeby sprawa Katynia przestała nad nami ciążyć, bo wydaje mi się, że ona jednak strasznie ciąży. Kiedyś musimy nie tylko my sami sobie poradzić z brzemieniem Katynia, ale też i z wieloma innymi swoimi własnymi czynami w historii, które trzeba zupełnie inaczej oceniać niż Katyn. Rosjanie też muszą sobie poradzić z Katyniem, ze zbrodniami i ludobójstwem stalinowskim i tym samym zarówno Rosjan czeka ogromna droga przezwyciężania swojej własnej przeszłości i uświadamiania tego, co oni robili sobie samym przede wszystkim, ale też przy okazji innym narodom, a Polaków czeka jeszcze kilka takich dyskusji, jakich mieliśmy przy okazji Jedwabnego. Właśnie, czyli my jednak jesteśmy już dalej na tej drodze. Jesteśmy po, po jednej dyskusji, a Rosjanie jeszcze przed dyskusjami. To ja myślę, że nawet przed dopuszczeniem do siebie myśli, że taka dyskusja jest możliwa i potrzebna. Tak szczerze mówiąc, nie wszyscy Polacy też sądzą, że taka dyskusja jest możliwa i potrzebna. Dziękuję bardzo, Dziękuję do bardzo. usłyszenia, żegna Państwa profesor Roman Becker, a za chwilę inny gość, inny temat.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 Wszelkie szczegóły znajdą Państwo na stronach internetowych Polskiego Radia i IPN oraz Telewizji Polskiej. Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 31 sierpnia. Dobry wieczór Państwu, w studiu jest ze mną pan doktor Paweł Kosiński z Biura Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej. Rozmawialiśmy z panem doktorem w czasie poprzedniego spotkania o niemieckich zbrodniach wojennych w 1939 roku na terenach polskich, a dziś pomówimy o tym, jaki skutek przyniósł aneks do paktu Ribbentrop-Mołotow w postaci tej słynnej mapy dzielącej Polskę na pół między jednego okupanta-agresora i drugiego okupanta-agresora, czyli między Niemcy hitlerowskie a Związek Sowiecki, bo ten, jak przypomnę, 17 września uznał, że Polska jako państwo już nie istnieje i można zająć te tereny, które Armii Czerwonej będzie wygodnie zająć po drodze na zachód. A ponieważ komunista, gdzie przejdzie, to nawet trawa nie wyrośnie, już nie mówiąc o tym, że już gdzie wejdzie, to nie wyjdzie, to jakoś tak się złożyło dziwnie żeśmy stracili prawie połowę naszego terytorium. Ale właśnie w wyniku tego podziału, kiedy to Niemcy dostały około 188 tysięcy, jak pamiętam, kilometrów kwadratowych i 22 chyba miliony mieszkańców. Natomiast Sowieci dostali większy obszar, ponad 200 tysięcy. Tak, ponad Wiec. 200 tysięcy kilometrów kwadratowych, ale za to o wiele, o połowę mniej, bo tylko 13 milionów, wschód bo wschód był po prostu inaczej zaludniony, tam inne były proporcje tych narodowościowe przede wszystkim no niesłychanie ciekawe i niezbadane właściwie do dziś z powodów badaczy niezależnych tak, już nie ma, tak, Ale pomiędzy tymi dwiema połaciami Niemcy wykroili sobie niewielki fragment, który nazwali generalną gubernią tam Uznali, że to jest takie poletko doświadczalne jakby, gdzie Polacy w charakterze królików doświadczalnych będą sobie mieszkali, stolicą tego jest Kraków i ta generalna gubernia będzie im służyła do ewentualnych nowych pomysłów na traktowanie innych podbitych nacji. Cóż, to była generalna gubernia. Jaki miała obszar i ile tam mieszkało ludzi? To była mniej więcej połowa tych terenów, które zagarnęli Niemcy Aha, w 1939 tak, tak roku. Dłuże. Tak. Mi się wydawało, że taki kandłubek został. Ziemie wcielone do Rzeszy, czyli Pomorze, Wielkopolska, Śląsk plus część województwa łódzkiego, część województwa warszawskiego, część białostockiego. To była druga połowa mniej więcej. Właśnie. Z, z tym, że nie, nie zgodziłbym się panią, że generalne gubernatorstwo to był teren do doświadczeń. A no. gdzie był teren do doświadczeń? Wszędzie no, poza? W, w, nie, właściwie to Niemcy mieli pewne plany od początku i wobec generalnego gubernatorstwa. No. Wiele chodziło? wskazuje na to, że, że powołano generalne gubernatorstwo dlatego, że wtedy jeszcze się wahał Hitler, czy przypadkiem nie uda mu się w ten sposób skłonić aliantów Polski, zachodnich aliantów Polski do zawarcia separatystycznego pokoju, to znaczy po prostu zakończenia wojny wtedy już w 1939 roku, no ponieważ Niemcy zaspokoiły wszelkie swoje apetyty. roszczenia. Polska nadal istnieje, prawda? W każdym razie jako argument w ustach Niemców, więc nie ma już właściwie żadnych problemów spornych między Niemcami i Francją czy Wielką Brytanią, więc można zawrzeć pokój. No ale z drugiej strony Niemcy też mieli świadomość od początku, że ten teren generalnego gubernatorstwa no to jest zamieszkany jednak przez Polaków po prostu, a ci Polacy to nie poddadzą się germanizacji, a w każdym razie ten proces to nie będzie ani prosty ani szybki. Zresztą naziści nie pragnęli germanizacji. Ludzi tylko chcieli zgermanizować ziemię, jak to Hitler napisał w Mein Kampf. Właściwie chcieli się pozbyć, pozbyć ludności miejscowej i, i, i, i, i zasiedlić. Zasi zasi tak, tak jest. Zależało im mm -hmm. tylko na, na tej ziemi, którą podbili. I ten teren, który został wydzielony właśnie, nie został od razu włączony do Rzeszy, to on z jednej strony został pozostawiony jako to generalne, generalne gubernatorstwo, dlatego że to miał być jakiś argument wokowania międzynarodowych. Po drugie, dlatego, że tutaj nie uda się szybko ani łatwo zrealizować tej polityki narodowościowej, którą zamierzali Niemcy realizować i do której realizacji przystąpili od razu na terenach wcielonych do Rzeszy, o których wcześniej wspomniałem. No i po trzecie, Niemcy nie przewidywali, znaczy potrzebowali Polaków jako taniej siły roboczej chcieli ich mieć poza Niemcami, żeby tylko tych najwartościowszych z ich punktu widzenia, albo do germanizacji, albo po prostu silnych robotników, no przywozić do siebie i ich eksploatować, no tak ale roboty. niech sobie oni tam żyją zasadniczo, gdzie indziej, tylko pod kontrolą niemiecką, no bo, to bo to byłby dla Niemców jakiś kłopot, prawda, dodatkowy. Poza tym to są no tak, a, po, a poza tym trzeba się zajmować tymi kobietami, dziećmi, starcami, to oni właściwie kosztują tylko, a pożytku żadnego nie przynoszą więc nie oni się sami tam gdzieś rządzą, że tak powiem, natomiast Niemcy zamierzali tylko wykorzystywać tych najbardziej wartościowych z ich punktu widzenia. Po trzecie też Niemcy pragnęli w dłuższej perspektywie cały teren generalnego gubernatorstwa również wcielić do Rzeszy i zgermanizować ostatecznie, ale to dopiero w odleglejszej przyszłości, ponieważ planowali wysiedlenie całej ludności z Generalnego Gubernatorstwa i to gdzieś daleko były plany, żeby zasiedlić mieszkańcami Generalnego Gubernatorstwa Zachodnią Syberię. No więc do tego potrzebowali albo pokonać Sowiety, albo jakiś układ z nimi zawrzeć, żeby oni zdecydowali się przyjąć tych wszystkich Polaków i co było zupełnie nieprawdopodobne. Więc po prostu musiało dojść do wojny między III Rzeszą i Związkiem Radzieckim, żeby tych... i, i pokonania Związku Radzieckiego, żeby można było wysiedlić wszystkich Polaków zalizować. z generalnego gubernatora. Jakie jeszcze były cechy tej niemieckiej polityki okupacyjnej? na terenie Generalnego Gubernatorstwa, bo przecież to było na początku wojny, czyli jeszcze takiej eskalacji zbrodni, topienia kraju i narodu we krwi i eksterminacji. Na taką skalę nie było. Były nałożone restrykcje na naród, na, na mieszkańców poszczególnych miast i obszarów. Wiadomo było, że jest godzina policyjna, że nie wolno tego, nie wolno tamtego. Codziennie zresztą, czy też co tydzień pojawiały się jakieś nowe zakazy i obostrzenia, to wiemy z literatury źródłowej, no ale to wszystko służyło gnębieniu fizycznemu, ograniczano rację żywnością, zarówno gnębieniu fizycznemu, jak i mentalnemu, psychicznemu było to takie naciskanie na duszę i takie właściwie zaciskanie pętli na szyi coraz bardziej. A ludność. Nie miała wyjścia, ludność musiała to znosić. No, była w mocy niestety silnego przeciwnika i zbrodniczego systemu. Jeśli mówimy o okupacji Polski przez Niemcy w czasie II wojny światowej, no to trzeba na wstępie podkreślić, że to w ogóle było jedno wielkie bezprawie wprowadzanie tych porządków nowych przez Niemców. Też Ponieważ właśnie, konwencje zabraniały wprowadzania jakichkolwiek zmian na terenach okupowanych. Okupant miał prawo do tak zwanego zarządu doraźnego, wojskowego. Po prostu siłą rzeczy musiał administrować okupowanym przez siebie terytorium, natomiast nie miał prawa do wprowadzenia jakichkolwiek zmian granicznych, bo to mogło nastąpić tylko w wyniku traktatu pokojowego. To brzmi jak Nie, nie, nie wolno też było w świetle prawa międzynarodowego go zmieniać w przynależności państwowej mieszkańców terenów okupowanych, a Niemcy również to zaczęli robić. Natomiast... Ta Natomiast... Dojcze, Fonsk, i tak dalej, tak ta jest, tak jest. Niemiecka lista z... narodowa złożona yy. z czterech klas ludności. Trzeba też rozróżniać, że okupacja wyglądała zupełnie inaczej na terenach wcielonych do Rzeszy i na terenie Generalnego Gubernatorstwa. O tyle inaczej, że na terenie Generalnego Gubernatorstwa jednak Polacy zachowali pewną swobodę i w niektórych dziedzinach życia mogli działać tak, jak to się działo niejednokrotnie wcześniej, zwłaszcza chodzi o gospodarkę, zwłaszcza chodzi o drobniejsze zakłady produkcyjne. Natomiast na terenach wcielonych do Rzeszy Polacy zasadniczo zostali pozbawieni wszelkich praw, włącznie z własnością i wyjęci spod prawa właściwie. Od razu w jesieni 1939 roku doszło do masowych zbrodni, mordowania właścicieli ziemskich w Wielkopolsce, inteligencji, urzędników administracji na Pomorzu w Wielkopolsce, no i wysiedleń od razu, tak zwanych pierwszych dzikich wysiedleń. I wysiedleń i ruinowania gospodarki świadomie tak i planowo, to znaczy wywożenie, wywożenie, tak jak sobie ci tak, chociaż to, to bardziej wie... z generalnego gubernatorstwa, mm -hmm, wywożenie maszyn, mm -hmm. Ale zamykania maszyn, wykładów, mordowania, mordowania mm -hmm. Natomiast na terenach wcielonych do Rzeszy siłą Rzeczy nie, no ponieważ to miały być tereny Rzeszy więc tutaj one miały rozkwitać no, w przyszłości, więc Niemcy liczyli się, że będą tam inwestować tak, na substancja miała zostać, tak tylko ludzie tak, mieli zniknąć tak, tak. i to ci, właśnie... zbędni, ci, obcy, tak, ci, Polacy, ci ci obcy, ci Polacy, niepotrzebni pobydzie. z punktu mm -hmm, widzenia Niemcy. Mm -hmm. Natomiast na terenie Generalnego Gubernatorstwa rzeczywiście na początku doszło do wywożenia maszyn fabrycznych, no ale to się w, na przestrzeni następnych lat zmieniło z różnych powodów, między innymi dlatego, że Niemcy uznali, że ten teren też nie należy tak wyeksploatować tylko i porzucić, czy nie, nie zostanie porzucony, ale też zostanie wciągnięty do Rzeszy. Poza tym mieli kłopoty coraz większe na zachodzie z bombardowaniami, więc musieli przenosić też niektóre zakłady produkcyjne daleko na wschód, poza zasięg tych bombowców amerykańskich czy brytyjskich. Ale oczywiście okupacja była również w generalnym gubernatorstwie niezwykle brutalna i zbrodnicza. To polegało m.in. na Pozbawieniu oświaty poza podstawową ludności polskiej. Kultury. Na, nauka w szkołach, jeśli się odbywała, to tylko w zawodowych i bez matury. No, stąd to wyjątkowe, jak na Europę okupowaną zjawisko tajnego nauczania, hmm. prawda, w, ogóle, w które było elementu, zaangażowana masa ludzi, jako no, jako wiele elementu, tysięcy nauczycieli. Panie doktorze, jako elementu całego ewenementu na skalę światową, czyli polskiego państwa tak jest, po tak prostu jest. to była oświata, która została stworzona i była prowadzona w ramach Polskiego Państwa Podziemnego, które stanowiło absolutny, idealny model państwa ze wszystkimi jego agendami, działami, płaszczyznami działalności i tego historia nie zna jak dotąd. To prawda. I, chociaż to prawda. niedostatecznie uważam, jest to jeszcze opisane i przypominane i odświeżane dla potrzeb każdego nowego pokolenia, bo już przecież mamy do czynienia z pokoleniem, dla którego właściwie II wojna światowa to tak gdzieś w okolicy powstania bokserów. Ptachów. Nie możemy na ten temat milczeć z pewnością, to nie możemy właśnie. tego zostawić innym, nie o, możemy to to liczyć właśnie. na dobrą wolę, bo to trochę za mało. Z tym, że trzeba to robić oczywiście również rozsądnie, robić to w sposób przekonujący. Co pan doktor sądzi na temat tego projektu napisania wspólnego podręcznika historii? polsko-niemieckiego. Czy widzi Pan jakiś sukces tego przedsięwzięcia? Czy zakładam, że to możliwe jest i że odniesie sukces taka inicjatywa? Ja właściwie życzyłbym sobie, żeby ta inicjatywa została uwieńczona sukcesem, ponieważ nie bez przyczyny wspomniałem o tym tajnym nauczaniu, jakie to ma niezwykle istotne znaczenie, ale żeby nie było żadnej przerwy, żeby młodzież miała możliwość kształcenia i żeby młodzież miała możliwość poznawania historii tak sformułowanej, jak ona powinna być sformułowana w odniesieniu do trudnych problemów dotyczących dwóch narodów. Tutaj trudno jest liczyć na to, że tylko z jednej strony uda się w sposób satysfakcjonujący drugą stronę opisać wszelkie te właśnie trudne zdarzenia. Najlepiej jednak, jeśli historycy fachowcy z obydwu stron spotkają się i przystąpią do dyskusji i przygotują do coś negocjacji, takiego. Podejrzewam, tak jest, doktorze, bo będzie, tak trzeba wypracowywać to, czego ludzie zdecydowani bardzo nie lubią, czyli kompromis nie zawsze jest, tak jest. to w przypadku wydarzeń historycznych możliwe. Znaczy, jeśli idzie o interpretację, to, to jest niezwykle trudne. Tam Może się zdarzyć nawet, że pewne fakty historyczne będą, protokoły będą właśnie zinterpretowane na dwa różne sposoby, ale to, to będzie tak czy owak wielki zysk, wielka korzyść dla Polaków i Niemców, jeśli, czy też dla młodzieży polskiej i niemieckiej, jeśli w jednym podręczniku, mi Polacy będą mieli po polsku stanowisko polskie i niemieckie w odniesieniu do jakiegoś zagadnienia, a Niemcy w odniesieniu do innego być może zagadnienia albo tego samego stanowisko również niemieckie i polskie. No oby udało się w takim razie w miarę prędko ten proces przygotowywania tego podręcznika rozpocząć i zakończyć, Absolutnie bo ja tak. sądzę, że między rozpoczęciem a zakończeniem będzie potrzeba bardzo bardzo dużo dobrej woli z obu stron, no przede pewno. wszystkim i spokoju, negocjacji na poziomie badaczy, dokumentów, świadectw żeby właśnie ustalić taki podręcznik, który będzie zawierał właśnie w spornych kwestiach obydwie. Najważniejsze jest, żeby domknąć obieg informacji. My wiemy, że co innego, ale wiemy, że oni wiedzą zupełnie co innego i musimy się jakoś w tej sprawie porozumieć, żeby uczciwie przedstawić obie racje. Absolutnie, chociaż to nie jest tylko sprawa historyków z pewnością to jest również sprawa polityków, którzy powinni popierać ten projekt usilnie, ponieważ to jest właśnie w interesie obydwu narodów, to jest w interesie przyszłości zbudowanej na zdrowych podstawach. Kiedy się będziemy lepiej rozumieć, to na pewno będzie nam łatwiej współżyć, łatwiej będziemy mogli wypracowywać kompromis również w innych sprawach. No niestety te doświadczenia dotychczasowe w zakresie przygotowywania wspólnych podręczników no nie są w pełni satysfakcjonujące. Tak zwana polsko-niemiecka komisja podręcznikowa istnieje już wiele lat, ponad 30 lat. I oczywiście ta komisja wiele zdziałała, różne cenne zalecenia zostały przygotowane, no ale jednak ciągle nie, nie doszło do wypracowania właśnie wspólnego podręcznika. Tutaj między innymi podnoszony jest argument, że Niemcy, jeśli idzie o ten problem oświaty, są inaczej zorganizowane niż Polska. W Polsce wszystko jest zcentralizowane i decyduje jedno Ministerstwo Edukacji. Natomiast w Niemczech to poszczególne landy decydują o tym, jakie podręczniki są dopuszczone do, idącą. do, do mhm. użycia w szkołach. I dlatego tutaj trzeba trochę i inne metody zastosować, ale to też oczywiście nie jest przeszkoda nie do... Nie jest niemożliwe. Nie, mm -hmm, można ją pokonać mm -hmm, z pewnością. Panie doktorze, no życzmy sobie zatem, żeby to się stało, żeby Absolutnie już tak. można było ten podręcznik przygotować i żeby już następne pokolenia młodych ludzi po obu stronach granicy mogły z niego korzystać ku tak obopólnej jest. korzyści, bo bezwzględnie to pozwoli jednak nawiązać porozumienie na poziomie młodych ludzi, a to jest przecież najważniejsze. Oczywiście. oni będą To jest inwestycja w przyszłość. Otóż to właśnie, o czym bardzo wiele lat zapominaliśmy. Bardzo dziękuję panie doktorze. Mówiliśmy dzisiaj o niemieckiej polityce okupacyjnej w Generalnej Guberni, ale nie tylko, bo także o sprawach dzisiejszych, których korzenie oczywiście sięgają daleko w przeszłość, ale które powodują, że należy szukać porozumienia i wspólnego języka w kwestii istotnej dla przyszłości. Dziękuję bardzo. Dr Paweł Kosiński z Instytutu Pamięci Narodowej był moim gościem, a żegna Państwa Olga Braniecka. Słowa nie znajdowały pokrycia w rzeczywistości. To nie Prawda! Tajna historia Polski.